Rozdział 51. Royaliści starają się zmienić prawo i ustanowić króla. Pachoran i wolnościowcy mają poparcie głosu ludu. Moroni zmusza royalistów do wyboru między obroną swego kraju a skazaniem na śmierć. Amalikiasz i Lamanici zajmują wiele umocnionych miast. Teankum odpiera Lamanitów i zabija Amalikiasza w jego namiocie. Na początku 25. roku panowania sędziów nad ludem Nefiego, po ustanowieniu pokoju między ludem kraju Lechi a ludem kraju Morianton co do ich terytorium, Nefici znowu żyli w pokoju. Jednakże pokój nie trwał długo, gdyż powstał spór co do naczelnego sędziego Pachorana. Oto grupa Nefitów chciała zmienić pewne punkty prawa. A Pachoran nie chciał na to pozwolić i odrzucał petycje tych, którzy posyłali do niego swe głosy, domagając się zmiany prawa. I ci, którzy dążyli do zmiany prawa, rozgniewali się na niego i chcieli usunąć go z urzędu naczelnego sędziego w kraju, dlatego powstał oto spór, ale bez rozlewu krwi. I tych, którzy chcieli usunąć Pachorana z urzędu sędziego, nazwano rojalistami, gdyż chcieli zmienić prawo, obalając rządy ludu i ustanawiając króla. Tymczasem ci, którzy chcieli, aby Pachoran pozostał naczelnym sędzią w kraju, przyjęli nazwę wolnościowców. I tak powstał między nimi rozdział, gdyż wolnościowcy przysięgli i obiecali bronić swych praw i przywilejów swej religii, zachowując rządy ludu. I stało się, że rozstrzygnięto ten spór głosowaniem ludu. I głos ludu był za wolnościowcami i Pachoran pozostał naczelnym sędzią ku wielkiej radości jego braci oraz wielu wolnościowców. I uciszyli oni royalistów, że nie odważyli się stawiać oporu, ale zostali zobowiązani popierać sprawę wolności. A ci, którzy opowiadali się za ustanowieniem króla, pochodzili z wysokich rodów i sami chcieli zostać królami. I popierali ich ci, którzy chcieli sprawować rządy nad ludem. Był to niebezpieczny czas na takie spory pośród ludu Nefiego, gdyż Amalikiarz ponownie podburzył Lamanitów przeciwko Nefitom i zbierał żołnierzy z całego kraju, uzbrajając ich i gorliwie przygotowując się do wojny, albowiem przysiągł pić krew Moroniego. Przekonamy się jednak, że jego przysięga okazała się pochopna, chociaż ze swymi armiami był przygotowany do bitwy z Nefitami. Tym razem jego armie nie były tak liczne jak poprzednio, ponieważ nefici zabili tysiące lamanitów, jednak pomimo wielkich strat Amalikiasz zebrał nadzwyczaj wielką armię, że nie obawiał się pójść do Zarchemli. I Amalikiasz sam przyszedł na czele lamanitów. Był to piąty rok panowania sędziów, ten sam, kiedy zaczęto rozstrzygać spór o naczelnego sędziego Pachorana. I gdy rojaliści dowiedzieli się, że Lamanici przychodzą walczyć z nefitami, ucieszyli się z tego i odmówili udziału w obronie, bowiem tak byli rozgniewani na naczelnego sędziego i wolnościowców, że nie chcieli bronić swego kraju. I gdy Moroni dowiedział się o tym oraz że Lamanici wkraczają do kraju, opanował go wielki gniew na upór ludzi, dla których tak się trudził, by ich obronić. Rozgniewał się na nich i wysłał petycje z żądaniami ludu do naczelnika państwa, pragnąc, aby je ogłosił i dał mu, to jest Moroniemu, władzę, aby ich zabić, jeśli nie uda się zmusić ich do obrony kraju. Albowiem Moroni chciał przede wszystkim położyć kres, takim sporom i rozłamowi pośród nefitów, bo jak dotąd były one przyczyną wszystkich ich klęsk. I stało się, że zgodnie z żądaniami ludu przyznano mu taką władzę. I Moroni nakazał swej armii pójść walczyć z rojalistami, zdławić ich dumę i wniosłość i zrównać ich z ziemią, jeśli nie staną w obronie wolności. I stało się, że armie pomaszerowały przeciwko royalistom i zostali oni poniżeni w swej dumie i poczuciu wyższości, albowiem gdy podnosili broń, by walczyć z ludźmi Moroniego, zabijano ich i równano z ziemią. Cztery tysiące spośród nich zginęło od miecza, a dowódców, którzy nie polegli w bitwie, pojmano i wtrącono do więzienia, gdyż nie było wówczas czasu na sądzenie ich. Pozostali rojaliści, aby nie zginąć od miecza, wybrali poparcie dla hasła wolności i zostali zobowiązani wywiesić sztandary z hasłem wolności na swych wieżach i w miastach oraz bronić swego kraju. I tak... Moroni położył kres rojalistom, że nie było nikogo, kto by głosił, że jest rojalistą. I tak położył kres hardości i dumie tych, którzy uważali się za lepszych od innych, a zostali zrównani ze swymi braćmi i zobowiązani do dzielnej obrony wolności ich kraju. I podczas gdy Moroni w ten sposób kładł kres wojnie domowej i zamieszką pośród swego ludu, zmuszając ich do zachowania pokoju i porządku i ustanawiając przepisy w przygotowaniu do wojny z Lamanitami, Lamanici wkroczyli do kraju Moroni znajdującego się przy granicy w pobliżu wybrzeża. I Nefici nie byli dostatecznie silni w mieście Moroni, dlatego Amalikiasz wypierał ich z pozycji, zabijając wielu. I Amalikiasz zajął miasto i wszystkie fortyfikacje. I ci, którzy uciekli z miasta Moroni, przyszli do miasta Nefichach. Zebrała się tam także ludność miasta Lechi i razem przygotowywali się do bitwy z Lamanitami. Ale Amalitiasz nie pozwolił Lamanitom pójść przeciwko miastu Nefichach, ale zatrzymał ich przy wybrzeżu, pozostawiając swych żołnierzy w każdym mieście, aby ich bronili i utrzymali. I szedł zajmując wiele miast, aż zajął Nefichach, Lechi, Morianton, Omner, Git i Mulek, a wszystkie te miasta leżały przy wschodniej granicy w pobliżu wybrzeża. I tak dzięki sprytowi Amalikiasza, Lamanici ze swymi licznymi zastępami zajęli wiele miast, które były dobrze obwarowane na wzór umocnień Moroniego, a które stały się teraz umocnieniami Lamanitów. I stało się, że Lamanici doszli do granic kraju obfitość, wypierając nefitów i zabijając wielu. Ale napotkali tam Teankuma. Tego samego, który zabił Moriantona, zagrodziwszy drogę jego armiom w ucieczce. I stało się, że zagrodził on także drogę Amalikiaszowi, gdy szedł ze swą liczną armią zająć kraj obfitość i kraj na północy. I Amalikiarz zawiódł się w swoich planach, gdyż został odparty przez Teankuma i jego żołnierzy, albowiem byli oni wielkimi wojownikami i każdy z żołnierzy Teankuma przewyższał Lamanitów siłą i opanowaniem sztuki wojennej, zdobywali więc przewagę nad Lamanitami i atakowali ich zabijając, aż zapadł zmierzch. I stało się, że Teankum i jego żołnierze rozbili namioty przy granicy w kraju Obfitość, podczas gdy Amalikiasz rozbił swe namioty w granicach kraju na wybrzeżu morza, bo zostali tam wyparci. I gdy zapadła noc, Teankum i jego sługa wymknęli się potajemnie i pod osłoną nocy poszli do obozu Ale lamanici spali, zmorzeni snem, po trudach walki w upale dnia. Iteankum zakradł się do namiotu króla i przebił mu serce oszczepem, powodując natychmiastową śmierć, że król nie przebudził swych sług. Iteankum powrócił po cichu do swego obozu, obudził żołnierzy i opowiedział im o wszystkim, co uczynił. I nakazał swym arniom stać w gotowości na wypadek, gdyby Lamanici przebudzili się i uderzyli na nich. Na tym kończy się 25. rok panowania sędziów nad ludem Nefiego i życie Amalikiasza.